Rozdział szósty. Dobrobyt nefitów, ich bogactwa, duma i podział na klasy. Następuje rozłam w kościele. Szatan nakłania ludzi do czynienia wszelkiej niegodziwości. Wielu proroków nawołujących do nawrócenia zostaje zabitych. Ich mordercy planują zagarnąć władzę rządu. I w dwudziestym szóstym roku nefici powrócili na swe własne ziemie. Każdy mężczyzna ze swoją rodziną, swoimi stadami, owiec, koni i bydła i ze wszystkim, co do nich należało. I nie zużyli wszystkich zapasów, dlatego zabrali z sobą wszystko, co im pozostało. Wszelkie zboża, złoto, srebro i cenne przedmioty i powrócili do swych domów na swe ziemie w kraju na północy i południu. I spiskowcom, którzy przystąpili do przymierza pokoju w kraju i chcieli pozostać lamanitami, dali ziemię stosownie do ich liczby, aby mogli utrzymać się ze swej pracy. I tak zaprowadzili pokój w całym kraju. I zaczęło im się znowu powodzić i wzrastali w potęgę. I gdy upłynął 26. i siódmy rok, w całym kraju mieli pokój i ustanowili prawa na zasadach równości i sprawiedliwości. I mogliby tak żyć w ciągłym dobrobycie, gdyby nie popadli w grzech Oto dzięki niemu, sędziemu Lachoneusowi i innym wyznaczonym przywódcom Nastał tak wielki pokój w kraju I stało się, że zbudowano wiele nowych miast i odbudowano wiele starych I wybudowano wiele dróg na nizinach i w górach Prowadzących z miasta do miasta, z kraju do kraju i z miejsca na miejsce Tak upłynął 28 rok i ludzie nadal żyli w pokoju. Ale w 29 roku zaczęły się między nimi spory i niektórzy unosili się dumą, szczycąc się swymi bogactwami i prześladując innych. Albowiem mieli w swym kraju wielu kupców, wielu prawników i wielu urzędników. I zaczęto dzielić ludzi na klasy, zależnie od bogactw i możliwości kształcenia się. I niektórzy, będąc biedni, Pozostali nieuczeni, podczas gdy inni, mając bogactwa, zdobywali wielką wiedzę. Podczas gdy inni wywyższali się ponad innych, drudzy byli bardzo pokorni. Jedni odpłacali złym słowem za złe słowo, a inni ze skruchą i pokorą wobec Boga przyjmowali szyderstwa, prześladowania i wszelkie cierpienia, nie odpłacając podobnym. I tak w całym kraju nastała wielka niesprawiedliwość i nierówność. I Kościół zaczął podupadać. I w trzydziestym roku nastąpił rozłam w Kościele. I było tylko niewielu lamanitów nawróconych do prawdziwej wiary, którzy od niej nie odstąpili, bowiem pozostali wierni, wytrwali i niewzruszeni, pragnąc ściśle przestrzegać przykazań Boga. I przyczyną tego zła był wielki wpływ, jaki szatan miał na ludzi, pobudzając ich do wszelkiej niegodziwości, wbijając w dumę i nęcąc, by zdobywali władzę, bogactwa oraz to, co ma wartość tylko dla świata. W ten sposób szatan nakłaniał ich do czynienia wszelkiej niegodziwości i dlatego pokój ich trwał tylko kilka lat. I tak na początku trzydziestego roku, ulegając przez dłuższy czas pokusom diabła i czyniąc wszelką niegodziwość, do której ich nakłaniał, znaleźli się w straszliwym stanie grzechu. A grzeszyli świadomie, albowiem uczono ich i wiedzieli, czego Bóg od nich oczekuje, a więc rozmyślnie postępowali wbrew przykazaniom Boga. I działo się to za czasów Lachoneusa, syna Lachoneusa, który zajął miejsce swego ojca i panował nad nimi tego roku. I w całym kraju pojawili się ludzie natchnieni przez Boga, którzy nauczali i wykazywali grzechy i niegodziwość ludzi, odważnie świadcząc o odkupieniu przez Pana swoich, o Jego zmartwychwstaniu, śmierci i cierpieniach. I rozgniewali tym wielu, a szczególnie wyższych sędziów, wyższych kapłanów oraz wszystkich prawników a żaden prawnik, sędzia czy wyższy kapłan nie mógł wydać nikogo na śmierć, jeśli wyrok nie został podpisany przez naczelnika państwa. Mimo to wielu odważnie świadczących o Chrystusie zostało pojmanych i wydanych potajemnie na śmierć przez sędziów, a naczelnik państwa dowiadywał się o tym dopiero po ich śmierci. I takie postępowanie, tracenie kogokolwiek bez pozwolenia naczelnika kraju było wbrew ich prawu. Dlatego naczelnik państwa w Zarahemli otrzymał skargę przeciwko tym sędziom, którzy wbrew prawu wydawali proroków pana na śmierć. I stało się, że pojmano tych sędziów i przyprowadzono na sąd, by według prawa ustanowionego przez lud skazać ich za popełnione przestępstwa. A sędziowie ci mieli wielu przyjaciół i krewnych, dlatego prawie wszyscy pozostali prawnicy i wyżsi kapłani zgromadzili się i zjednoczyli z krewnymi sędziów, których miano sądzić zgodnie z prawem. I zawarli między sobą przymierze, które diabeł dał ludziom w dawnych czasach dla zniszczenia wszelkiej prawości». Zjednoczyli się więc przeciwko ludowi Pana i zawarli przymierze, by ich zniszczyć, a uwolnić sędziów winnych morderstw od sprawiedliwej kary, która miała być im wymierzona. Mieli za nic prawo kraju i prawa jego obywateli i sprzymierzyli się między sobą, by zabić naczelnika państwa i ustanowić króla, aby mieszkańcy tego kraju podlegali królowi i nie mieli więcej swobód.